Piramidy w Bośni, faza druga. Dla części specjalistów, istnienie ruin piramid niedaleko miasta Wisoko to już zamknięty rozdział. Inni nadal szukają dowodów na zapomnianą cywilizację starej Europy i analizują tamtejsze znaleziska, których przybywa. Jest ich ponoć na tyle, by temat poddać ponownym rozważaniom. Wyjaśnianie niezrozumiałych spraw to przecież cel nauki. Na miejsce udał się Filip Kopens. 31 października 2005 roku agencje prasowe na całym świecie podały, że bośniacki przedsiębiorca Semir Sam Osmanagic odkrył piramidę w mieście Wisoko, niedaleko stołecznego Sarajewa. Siedem lat później bośniacka dolina piramid stanowi największe stanowisko archeologiczne na kontynencie oraz jedno z bardziej kłopotliwych odkryć. Co ciekawe Osmanagic zyskał wsparcie niektórych uczonych. Kompleks mieści się w wysoko, a jego centralną część stanowi wysoka na 220 metrów piramida słońca, znana też jako wzgórze Wysocica. Dwa inne podobne obiekty, znane jako Piramida Smoka i Księżyca, tworzą z nią układ trójkąta równoramiennego. Odkryto też wiele innych zależności geometrycznych między poszczególnymi obiektami, wiążących się m.in. ze strukturą na wzgórzu Ginie, z którego widać Piramidę Miłości, oraz położoną za nią Piramidę Słońca, za którą rozciąga się system tuneli w Rawne. Odkryty tam ciąg korytarzy prowadzi w pobliże największej z piramid i sięga być może do jej wnętrza. Istnieje mają dwa układy korytarzy, tunel KTK oraz labirynt z Ravnego, który od 2006 roku dzięki odkryciom powiększył się o 800 metrów. Większa część obiektu była zawalona, jednak w 2012 roku natknięto się na dwa sektory, jeden o długości 40 metrów, które okazały się czyste. Oprócz tego natrafiono tam na podziemny potok i jeziorko. Twierdzi się, że w otwartych sekcjach korytarzy znaleziono ślady ognia oraz wyrobu narzędzi, a także ślady zagłębień wykonane ręką człowieka. Dawne legendy mówią, że królowa Katarina, która uciekała przed Turkami z miasta położonego na szczycie wzgórza Wysoczica, schroniła się w jednym z owych tuneli. Miejscowi powtarzają opowieści o tym, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu jako dzieci penetrowali owe labirynty, co okazjonalnie zdarza się do dziś. Cechą charakterystyczną korytarzy w Rawne jest to, że nawet do 220 metrów od wejścia do nich powietrze jest wyjątkowo świeże i panuje w nich jednorodna temperatura. Odpowiednia konstrukcja, umieszczająca kolejne etapy tunelu na różnych wysokościach, warunkuje ruch powietrza. Choć pozostało jeszcze wiele metrów do odkopania, aby dostać się w pobliże piramidy, analizy georadarowe ujawniły, że utożsamiane z nią wzgórze również zawiera spiralny system tuneli. Po usunięciu wierzchnich warstw Gleby z wzgórza w Wisoko w 2006 roku okazało się, że pod powierzchnią znajdują się prostokątne kamienne bloki. Badania Bośniackiego Instytutu Materiałowego w 2006 roku i Politechniki Turyńskiej w 2009 ujawniły, że kamień charakteryzujący się wyjątkową twardością kształtowany był ręką człowieka, zaś spoczywające na nim warstwy gleby gromadziły się przez około 12 tysięcy lat. Datowanie brukowanych tarasów Piramidy Księżyca wykonane przez specjalistów z Politechniki Śląskiej w Gliwicach wykazało, że powstały one około 10 350 lat temu, plus minus 50 lat. Przez 7 lat uskładało się zatem sporo dowodów wskazujących, że w przypadku bośniackich piramid jest jednak coś na rzeczy. Jako twórcę kompleksu wymienia się tzw. cywilizację Starej Europy, istniejącą w okresie między rokiem 6000 a 3000 erą. W 2012 roku sprawa odkryć w Wisoko nie umarła, choć próżno szukać o nich dokładnych informacji w mediach głównego nurtu. Oficjalnie zachodnia nauka uznaje je za formacje naturalne. Takie informacje można znaleźć m.in. na Wikipedii. W 2006 roku część archeologów pod wodzą Antoniego Hardinga z University of Exeter, prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Archeologicznego, rozpoczęła kampanię przeciw bośniackim piramidom. Konsekwencjami grożono badaczom, których przyłapano na prowadzeniu przy nich jakichkolwiek prac badawczych. Pierwsza międzynarodowa konferencja na temat bośniackich piramid, odbyła się pod koniec sierpnia 2008 roku. Wzięli w niej udział specjaliści z Egiptu dr Alaa Shahin, archeolog i dziekan Wydziału Archeologii na Uniwersytecie Kairskim dr Hassan El Zadi, historyk i wicedziekan Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Aleksandryjskim dr Mustafa El Abadi, założyciel Nowej Biblioteka Aleksandrina oraz dr Mohamed Ibrahim Ali Egiptolog i archeolog z Wydziału Sztuki na Uniwersytecie ain Shams w Kairze, który pełni obecnie rolę egipskiego ministra do spraw zabytków antycznych. Mimo ich uczestnictwa sceptyk Doug Weller ogłosił, że nie była to żadna konferencja naukowa, gdyż nie wspomina o niej Wikipedia. Pierwotnie do oponentów Osmana Gicza należały wszystkie bośniackie uczelnie wyższe, ale z czasem uległo to zmianie. W 2012 roku Senat Bahor obronił pracę magisterską na temat odkryć Wisoko, prezentując komputerowy model tamtejszego kompleksu. Pokazuje to, w jaki sposób zmieniają się nastroje, zaś kolejne bośniackie instytucje są zdania, że nie można ignorować tych odkryć, niezależnie od tego, do jakich wniosków doprowadzą. Przez kolejne lata wysoko zmieniało się w teren zakrojonych na szeroką skalę prac wykopaliskowych. Wielu uczonych z Rosji i innych krajów Europy Wschodniej odwiedzając to miejsce wyrażało opinię, że tutejsze struktury są dziełem człowieka. Pociągało to za sobą pytania o ich twórców i przeznaczenie. W 2010 roku dr Slobodan Mizdrak z Zagrzebia, członek grupy badawczej SBR, wykrył na szczycie promień o częstotliwości 28 kHz, mający średnicę 3,5 metra. Współpracujący z nim profesor Paolo de Bertolis z Uniwersytetu w Trieste ustalił, że był to strumień infradźwięków o stałym charakterze, zmieniający się w zależności od aury i pór roku. Mizdrak, który kontynuował badania w 2012 roku, porównał piramidę do konwertera anteny satelitarnej. Źródło oddziaływania, najprawdopodobniej pokład rudy metalu, znajduje się na głębokości 2440 metrów, 410 metrów od osi głównej piramidy. Jak mówi, budowla mogła powstać w tym miejscu nieprzypadkowo. W 2012 roku ekipa archeologów pod kierownictwem dr. Ricardo Bretta znalazła szczątki liścia spoczywające na jednej z płyt Piramidy Słońca. Datowanie radiowęglowe przeprowadzone na Uniwersytecie Kijowskim wskazało na wiek 24800 lat, plus minus 200 lat. Wyniki te czekają na dalsze zinterpretowanie. Choć to za dużo, aby uznać, że to data powstania piramidy, późniejsi mieszkańcy Europy stworzyli słynne malowidła w lako i podziemne struktury w Dordogne. W Wisoko podjęto też prace wykopaliskowe na nowych stanowiskach. W piramidzie smoka trafiono na duże kamienne płyty, które mogą okazać się identyczne do tych z piramidy słońca. Na szczycie struktury zwanej Świątynią Matki Ziemi odkopano neolityczne siedliska. Nowozelandzki archeolog Tim Moon spędził znaczną część lata 2012 roku nad sporządzaniu mapy tego stanowiska. Uważa on, że jest ono starsze od całego kompleksu, co udowadnia, że rejon ten był miejscem osiedlania się prehistorycznych ludzi. Choć dokonano wielu rzeczy, wszyscy uczestnicy programu badań z wysoko zdają sobie sprawę, że jeszcze wiele przed nimi. Na zbadanie dalszej części korytarzy wrawne potrzeba lat. Dotarcie do oryginalnej powłoki samej piramidy wydaje się w ogóle niemożliwe. Jednak każde wbicie szpadla w ziemię pozwala odkryć kolejne dowody ludzkiej działalności w tym miejscu i przybliża do zrozumienia prawdziwej natury kompleksu. Dlatego prace będą trwały, dając odpowiedzi na kolejne pytania. Przecież do tego dąży nauka. Autor: Filip Kopens. FilipKopens.com. Opublikowano za zgodą autora. Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra. www.infra.org.pl. Czytał Ivelios.